Rozdział 9. Biczowanie gojów Holokaustem Desant rewizjonistów na KL Auschwitz Powracamy do czołowych, prekursorskich rewizjonistów. Profesor Zundela i Freda Leichtera. Ten drugi jest tylko, w nawiasie i aż, znawcą komór gazowych do wykonywania wyroków śmierci na skazańcach w USA. Zaangażował się w obronę Roberta Fulisona na kolejnej odsłonie jego prześladowań, tym razem w Kanadzie. Był rok 1988, a więc 24 lata wstecz, gdy to piszemy. Leichter pisze, cytat. Rok 1988 był dla mnie bardzo pouczający, ale równocześnie bardzo burzliwy. Byłem oszołomiony dowiedziawszy się, że większość tego, co przekazywano mi w szkole na temat historii XX wieku i II wojny światowej jest mitem, a nawet zwykłym kłamstwem. W pierwszej chwili byłem zdumiony, potem wzburzony i wreszcie zostałem przekonany. Mit Holokaustu stał się dla mnie martwy. Jak wszystkie dzieci amerykańskie, urodzone w czasie i po II wojnie światowej, uczyłem się o ludobójstwie dokonanym przez nazistów na ludności żydowskiej. W czasach uniwersyteckich nie miałem powodu, aby nie wierzyć w to, że Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów w komorach gazowych. Wierzyłem w nazistowskie ludobójstwo jeszcze przez wiele lat. Jak się zaczął ten Leichtera-Rewizjonizm? Halo! Mówi Robert Folison, powiedział głos w słuchawce i wkrótce wierzący w mit Holokaustu inżynier przestał wierzyć. Dowiadujemy się, że przez 10 lat robił projekty wszelkiego typu urządzeń do wykonywania egzekucji. W nawiasie krzesła elektryczne, śmiertelne zastrzyki, szubienice oraz komory gazowe. Dla wszystkich lub prawie wszystkich stanów gdzie jeszcze obowiązuje kara śmierci. Był zatrudniony jako konsultant i dostarczał opracowania dla administracji stanów i dla rządu federalnego. Bill Almontraut, dyrektor więzienia stanowego w Missouri, zatrudnił go jako konsultanta w sprawie komór gazowych i potem konsultanta dla adwokatów w procesie Cundella. Po rozmowie telefonicznej Lauchter dwa razy spotkał się z Robertem Faurisonem w Bostonie. Ostatecznie zgodził się jechać do Toronto na spotkanie z adwokatem Ernesta Cundela, Douglasem Christie i pozostałymi członkami zespołu jego obrońców. Trzynaście lat przedtem profesor Faulison zaproponował, aby jakiś specjalista od komór gazowych orzekł, czy nadawały się one do masowych egzekucji. Lauchter wyjechał do Toronto wraz z jego żoną Caroline, Spędził tam dwa dni wypełnione licznymi spotkaniami. W trakcie zademonstrowano Lauterowi fotografię rzekomych komór gazowych w Polsce, niemiecką dokumentację techniczną i zdjęcia lotnicze wykonane pod koniec wojny przez aliantów. Po zapoznaniu się z nimi, Lauter zadał sobie kluczowe pytanie: Czy te komory gazowe, komory gazowe w cudzysłowie, są odpowiednie do dokonywania w nich masowych egzekucji? Zaproponowano mu, aby udał się do Polski. Na miejscu dokonał badań pod tym kątem i opracował pisemny raport. Przyjął tę propozycję. Rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu. Same fotografie lotnicze podpowiadały, iż rzekome komory nie mogły służyć do egzekucji. Jednak ostateczną decyzję wyda dopiero po powrocie. Cytat. Mając świadomość, że jedziemy do kraju komunistycznego, musieliśmy uważać na nasze instrumenty. Niewielu turystów zabiera za sobą młotki, dłuta, wiertarki, piły i przybory metryczne. Ponadto zabraliśmy mapy Polski, Czechosłowacji i Austrii na wypadek, gdybyśmy mieli wyjeżdżać nagle i w pośpiechu. Wreszcie zabraliśmy też podarunki którymi zamierzaliśmy przekupić personel Muzeum Oświęcimskiego, aby uzyskać kopie potrzebnych nam dokumentów z archiwum muzeum. Lauchter dobrał sobie zespół kompetentnych i zaufanych osób. Żonę Karolin jako asystentkę, Howarda Milesa, rysownika, Jurgena Newmana, kamerzystę i Tudara Rudolfa, tłumacza. Duchowo byli z nim obecni Ernest Cundel i Robert Faulison, którzy z oczywistych powodów nie mogli z nim pojechać do Polski. Wszyscy wiedzieli, że mogą zostać aresztowani choćby za dłubanie w murach, oskarżeni o bezczeszczenie Narodowego Monumentu. Lecą do Polski. Wyruszyli 25 lutego 1988 roku. Newman i Rudolf dołączyli we Frankfurcie, wrócili 3 marca 1988. Przybyli do Krakowa późnym popołudniem i przenocowali w hotelu Orbis. Nazajutrz byli w Oświęcimiu. Nazajutrz rozpoczęli pracę wewnątrz komory gazowej. Niestety nie mogli wykonać wszystkich czynności: kręciły się wycieczki, za każdym razem musieli przerywać pracę, grzecznie udawać turystów. Cytat. Karolin stała na straży przy jednym wejściu, Tudor przy drugim. Ich zadanie polegało na sygnalizowaniu mnie, Jurgenowi i Howardowi o zbliżaniu się zwiedzających. Filmowanie i pobieranie próbek było w tych warunkach zbyt niebezpieczne. Około południa opuściliśmy zatem Auschwitz i przenieśliśmy się do Birkenau, w nawiasie brzezinki. W Birkenau. Zaskoczyła nas śnieżyca tak silna, że nic nie było widać na więcej niż metr. Musieliśmy też zostawić Karolin, aby pilnowała samochodu, gdyż nie można było wjeżdżać na teren obozu. Zwiedzaliśmy komory numer 2, 3 i 4 oraz łaźnię. Pobraliśmy próbki, a nasze badania zostały zarejestrowane na taśmie wideo. Wykonaliśmy też zdjęcia i rysunki w skali. Wszystko po to, aby udokumentować, skąd pobraliśmy próbki do badań. Musieliśmy wyważyć drzwi do łaźni, zamknięte na klucz. W krematorium numer dwa było zejście w głąb rzekomej komory gazowej. Wilgotne i zatęchłe podziemne pomieszczenie nie było odwiedzane przez ludzi od pięćdziesięciu lat. Budynek został zburzony prawdopodobnie przez niemieckich saperów. Na szczęście było mniej strażników i mniej publiczności, co stwarzało nam nieporównywanie lepsze warunki do pracy niż poprzedniego dnia w Auschwitz. Następnego dnia, w poniedziałek, rozpoczęliśmy nasze prace w Auschwitz. Koniec cytatu. Mogli wreszcie pracować bez przeszkód. Zebrali próbki, wykonali zdjęcia i inne prace dokumentacyjne. Uzyskali dane wystarczające do modelowych obliczeń zweryfikowali istnienie systemu ramp przeładunkowych w okresie działalności komór gazowych. Komór gazowych w cudzysłowie. Po zakończeniu prac pojechali ponownie do Birkenau, aby pobrać próbki z komory numer 1 przeznaczonej do dezynfekcji. Niestety, budynek był zamknięty i znów musieli wyłamywać zamek. We wtorek rano, po bezskutecznych próbach zdobycia pojemnika z cyklonem B, Leichter i Newman filmowali różne miejsca wewnątrz obozu. W środę rano pojechali do Lublina na Majdanek. Zwiedzali zrekonstruowane komory gazowe. Na koniec obejrzeli komory dezynfekacyjne numer 1 i 2. Prowadzenie badań było szczególnie trudne, gdyż strażnicy dokonywali inspekcji co 10-15 minut. Rzekome komory gazowe były ogrodzone barierami i niedostępne dla publiczności. Konieczne było przekroczenie barier i wejście na zabroniony teren. Karolin i Tudor stali na straży, podczas gdy Fred robił pomiary i dokładne badania. Niewiele brakowało, aby zostali przyłapani. Fred Leister musiał susem przeskoczyć barierkę i gdy strażnik już wchodził, Fred znajdował się poza obszarem zabronionym. Na szczęście Jurgen i jego kamera absorbowały uwagę strażnika i nie zwrócił uwagi na reiterującego konstruktora komór gazowych. Odlecieli z Polski uwożąc ponad 10 kg materiałów dowodowych. Przenieśli je nienaruszone przez bramki lotnicze we Frankfurcie. Tutaj rozdzielili się. Fred Leuchter wrócił do USA Przekazał próbki do analiz w laboratorium w Massachusetts. Po sporządzeniu raportu Fred Leichter został świadkiem obrony w procesie Cundela w Toronto. Cytat Rezultaty badań 1. Komory gazowe Wyniki badań zamieszczone w raporcie Reichtera są bardzo ważne. Dowodzą w sposób kategoryczny że żadna z budowli badanych w Oświęcimiu, Brzezińce i Lublinie nie mogła służyć do wykonywania masowych egzekucji przy użyciu cyjanowodoru, tlenku węgla lub jakiegokolwiek innego trującego gazu. Przyjmując nawet najbardziej wygórowane liczby dotyczące maksymalnego wykorzystania komór gazowych 1693 osoby tygodniowo w każdej z komór i zakładając że wspomniane pomieszczenia naprawdę służyły do masowych egzekucji przy pomocy gazu, dla zabicia 6 milionów musiałyby pracować bez przerwy przez 68, w nawiasie słownie napisane 68 z wykrzyknikiem, lat. A to znaczy, że trzecia Rzesza musiałaby istnieć przez przynajmniej 75 lat. Utrzymanie, że owe pomieszczenia służyły do wykonywania egzekucji masowych czy też indywidualnych jest zatem śmieszne, a nawet obraźliwe, gdyż zakłada kretynizm odbiorcy tego typu stwierdzeń. Jednakże ci, którzy rozpowszechniają to kłamstwo są zbyt leniwi i zadufani w sobie, aby sprawdzić jego prawdopodobieństwo. Indoktrynują więc świat tego typu bzdurą poprzez największą kampanię propagandową, jaką pamięta historia. Punkt drugi. Krematoria. Równie ważne są błędy historiografii eksterminacyjnej w odniesieniu do krematoriów. Gdyby krematoria pracowały z maksymalną wydajnością każdego dnia, bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób ciągły, w nawiasie założenie czysto hipotetyczne i niemożliwe w rzeczywistości, trzecia rzesza musiałaby istnieć przynajmniej 42 lata, gdyż dla spalenia 6 milionów ludzkich zwłok potrzebne byłoby 35 lat pracy pieców krematoryjnych. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może utrzymywać ani też wierzyć, że trzecia rzesza istniała przez 75 lub 42 lata. Jednakże wmówiono nam, że 6 milionów osób zostało zamordowanych za pomocą sprzętu, który nawet gdyby nadawał się do dokonywania egzekucji, musiałby pracować jeszcze przynajmniej przez 64 lata po zakończeniu wojny, a więc do roku 2009. Taki jest bowiem absolutny minimalny czas potrzebny do tego typu operacji. Punkt trzeci. Dowody Próbki dowodowe zostały pobrane z miejsc przez nas odwiedzanych. Próbka kontrolna została wzięta z pomieszczenia numer 1, służącego do dezynfekcji odzieży w Birkenau. Założyliśmy, że ze względu na wysoką zawartość żelaza w konstrukcjach budynków obozowych, obecność cyjanowodoru spowoduje uformowanie się związku żelazo-cyjanowodorowego i tlenku żelazowego. Uwidocznił się on w postaci niebieskawych plam na ścianach pomieszczenia dezynfekacyjnego. Szczegółowa analiza 32 próbek pobranych z kompleksu Auschwitz-Birkenau ujawniła zawartość 1,050 mg cyjanku na kilogram oraz 6,170 mg żelaza na kilogram w próbce z pomieszczenia służącego do dezynfekcji. Większa ilość żelaza została znaleziona wewnątrz rzekomych komór gazowych, a jednocześnie nie wykryto żadnych śladów cyjanku. Byłoby to niemożliwe, gdyby pomieszczenia te miały kontakt z cyjanowodorem. Tymczasem komory gazowe musiałyby być wystawione na działanie cyjanowodoru przez czas o wiele dłuższy niż pomieszczenia do dezynfekcji. Dlatego też wyniki analizy laboratoryjnej dowodzą, że pomieszczenia prezentowane jako komory gazowe nie były nigdy używane jako miejsca egzekucji za pomocą gazu. 4. Konstrukcja Konstrukcja owych budowli dowodzi, że nigdy nie były one używane jako komory gazowe. Żadne z tych pomieszczeń nie było hermetyczne ani wyposażone w odpowiednie uszczelniania. Nie zostały wykonane żadne zabezpieczenia przed kondensacją gazu w ścianach, podłodze i suficie. Nie istnieją żadne urządzenia służące do usuwania z pomieszczeń mieszanki powietrza i gazu. Nie było żadnych urządzeń służących do wpuszczania gazu i rozprowadzania go po całym pomieszczeniu. Nie ma żadnych systemów bezpieczeństwa dla zapobiegania eksplozji. Nie zostały wykonane żadne zabezpieczenia przed przenikaniem gazu do krematorium, pomimo iż cianowodór jest w wysokim stopniu wybuchowy. Nie ma żadnego systemu zabezpieczeń dla ochrony personelu obsługującego komorę przed wystawieniem na działanie gazu, jak również dla ochrony innych osób mogących ewentualnie znajdować się w pobliżu komory. W jednym szczególnym przypadku, w Auschwitz, Dren do odprowadzania wody deszczowej w podłodze rzekomej komory gazowej połączony jest z systemem podobnych drenów w całym obozie. Na Majdanku gaz mógłby z łatwością przeniknąć do podziemnego korytarza biegnącego wokół rzekomej komory gazowej. Korytarz ten byłby zatem śmiertelną pułapką dla personelu obsługującego komorę. Nigdzie w żadnej z rzekomych komór gazowych nie istnieją drogi ewakuacji. Cyjanowodór jest gazem szczególnie niebezpiecznym, wybuchowym i trującym, ale w żadnej z części komory nie ma urządzeń zabezpieczających. Komory są poza tym małe, aby pomieścić chociażby część tej liczby osób, jaka zgodnie z relacjami naocznych świadków miała się w nich mieścić. Mówiąc w sposób jasny i prosty. Pomieszczenia przedstawione jako komory gazowe nie mogły pracować jako urządzenia do egzekucji za pomocą gazu także z przyczyn konstrukcyjnych. Punkt 5. Wnioski. Po szczegółowym zbadaniu rzekomych komór gazowych i krematoriów w obozach na terenie Polski jedyny wniosek, jaki może wysnuć osoba odpowiedzialna i rozsądna jest taki, że twierdzenie. Jakoby którakolwiek z tych budowli była używana jako komora gazowa do masowych egzekucji, jest absurdalne. No i co z tego, że zewsząd wyłażą nagie fakty prymitywnych, cynicznych kłamstw o komorach gazowych? Taki na przykład Bartoszewski jeszcze w 2000 roku ze spokojem pisze o dogmacie komór gazowych. W nawiasie Ostateczne ostrzeżenie Tygodnik powszechny, 6 luty 2003. Cytat. Planowana zagłada milionów ludzi, ich dotkliwe cierpienia fizyczne i psychiczne, doznawane bez różnicy płci i wieku, śmierć powolna z głodu i chorób w obozach koncentracyjnych i w gettach, śmierć gwałtowna w egzekucjach masowych, śmierć męczeńska w komorach gazowych zbudowanych przez niemieckich specjalistów, w nawiasie, wyjątkowych partaczy i dyletantów w celu realizacji Państwowego Programu Działań Trzeciej Rzeszy Koniec cytatu A oto cyniczne kłamstwa szewaha Weissa byłego ambasadora Izraela w PRL-BIS o kłamcach oświęcimskich Tu mamy odnośnik jest to z gazety wprost 3 marca 2006 rok Cytat David Irwing to profesjonalny kłamca, przedstawiciel zawodu, który wykonuje coraz więcej ludzi na świecie. Ten brytyjski historyk od 30 lat podważa prawdę o Holokauście, a do uwiarygodnienia własnych kłamstw wykorzystuje tytuł profesora. Uniwersytet, który mu go nadał, powinien go teraz odebrać, aby Irving nie mógł dzięki niemu podnosić wartości swoich pseudonaukowych badań dotyczących Holokaustu. Irwing napisał około 30 książek, w których podważa prawdę o hitlerowskim mordzie na Żydach. Najsłynniejsza z nich to wojna Hitlera. Irwing wykonał systematyczną pracę, aby przekonać, że Holokaustu nie było. Tu mamy odnośnik i czytamy. Kolejne kłamstwo Weissa. Kolportowane przez niego kłamstwo oświęcimskie mają jedno zadanie – pozbawienie Izraela prawa do posiadania własnego państwa. W 1947 roku ONZ podjął decyzję o utworzeniu niezależnego państwa izraelskiego, gdzie mieli się schronić Żydzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Powtarzane kłamstwa na temat Holokaustu mają udowodnić, że państwo Izrael nie powinno istnieć. Przebywając w więzieniu Irwing, przynajmniej przez jakiś czas nie będzie mógł szerzyć kłamstw oświęcimskich. Problem w tym, że są inni kłamcy. Najbardziej znanym jest Mahmud Ahmadinejad, prezydent Iranu, który regularnie powtarza, że Holokaust to mit a Izrael powinien zostać przeniesiony na Alaskę. Ostatnio chciał nawet wysłać ekipę irańskich badaczy do Auschwitz, gdzie mieli oni sprawdzić, czy było technicznie możliwe, aby hitlerowcy wymordowali w komorach gazowych 6 milionów Żydów. Dobrze się stało, że polski rząd zabronił im wjazdu. Kłamstwa oświęcimskie głosi też Ernest Cundel mieszkający w Kanadzie Niemiec, który napisał artykuł czy rzeczywiście umarło 6 milionów. Cundel został wygnany z Kanady, ale nie uniemożliwiono mu szerzenia kłamstw oświęcimskich. Nadal działa także Roger Garaudy, Francuz, który przeszedł na Islam. To właśnie on jest jednym z ojców teorii, że Holokaust to mit, który powstał po to, aby Żydzi mieli pretekst do stworzenia Izraela. Innym kłamcą oświęcimskim, któremu nikt nie zamknął ust, jest Arthur Butz, profesor informatyki z Uniwersytetu Northwestern w USA. Jego twierdzenia, że masowe zagazowywanie i kremacja Żydów, w nawiasie udokumentowane podczas procesu noremberskiego, były niemożliwe ze względu na ograniczenia techniczne. Stały się kamieniem węgielnym dla twierdzenia, że Holokaust to mit. Mimo to Buc nadal pracuje na uniwersytecie. W Kalifornii mieszka i działa Mark Weber, dyrektor Instytutu Przeglądu Historycznego. Wykorzystuje on instytucję, w której pracuje do uwiarygadniania kłamstw oświęcimskich. Bronił on m.in. Ernesta Cundella w czasie procesu o zaprzeczenie Holokaustowi. Innym kłamcą jest Robert Faurisson, profesor Uniwersytetu w Lyonie, który w 1978 roku zakwestionował istnienie komór gazowych. Do dziś nie wyciągnięto wobec niego konsekwencji. Głoszone przez tych kłamców teorie, Najczęściej prezentowane są na antenie szwedzkiego Radia Islam, którym kieruje Ahmed Rami, były oficer armii marokańskiej. Za grzech, jakim jest zaprzeczenie Holokaustowi, nie ma odpowiedniej kary. Trzy lata, na które sąd skazał Brytyjczyka, to kara symboliczna. Zwłaszcza po festiwalu krytyki, jaki zaprezentowała prasa po wydaniu tego wyroku. Szokują mnie liczne komentarze, że werdykt sądu to zamach na wolność słowa. Zgadzam się, że jest ona fundamentem demokracji i należy jej bronić. Ale nie można tej wolności używać do walki z największymi wartościami ludzkimi. To tak, jakby bronić propagandy Gebelsowskiej, która porównywała Żydów do szczurów i twierdziła, że stanowią oni zagrożenie dla świata. Każdy kulturalny człowiek sam powinien umieć się ograniczać, stosować autocenzurę, aby nie obrazić uczuć innych. Ta zasada dotyczy zarówno autorów karykatury Mahometa, jak i autorów kłamstw oświęcimskich. W sprawach tak delikatnych, jak wiara, sumienie, należy postępować z dużą rozwagą. Dlatego nie rozumiem ataków, na werdykt austriackiego sądu i oskarżeń o naruszenie wolności słowa. Kara dla Irwinga jest słuszna nie tylko dlatego, że ten historyk negował prawdę historyczną. Jego publikacje były także kolejnym elementem zjawiska, które wybitna filozof Hannah Arendt określiła jako banalizację zła. Przykładem takiej banalizacji jest film Upadek, który przedstawia Hitlera jako zwykłego człowieka. Kłamstwa oświęcimskie też sprawiają, że przestajemy myśleć o Holokauście jako o ogromnej tragedii. Dlatego należy walczyć z fałszerzami historii. Tu mamy odnośnik, od razu przeczytamy, takim jak Szewach Weiss, a także z tymi, którzy na te kłamstwa zezwalają. Nie wiem, jak ktoś może zezwalać na publikowanie takich książek jak Teirwinga. Nie rozumiem, jak gazety mogą go bronić. Być może wydawcy czegoś się wstydzą, starają się ukryć przeszłość własnych rodziców, dziadków i dlatego próbują fałszować rzeczywistość. Opracował Agaton Koziński. I tu na dzisiaj zakończymy. Zapraszam na jutro.